Cześć, witamy w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego, na którym to kanale możecie usłyszeć wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I dzisiaj do Was mówi Sylwek oraz jest ze mną Tomasz Konieczny, czyli Sufit. Dzień dobry, drogi kolego. Dzień dobry, Sylwestrze, Dzień dobry wszystkim. I dzisiaj, drodzy słuchacze oraz drogie słuchające, powracamy do omawiania komiksów, które powstały na podstawie gier, choć oczywiście tym razem to stwierdzenie może budzić pewne kontrowersje, no bo w tym przypadku, a dzisiaj mówimy o komiksie Wiedźmin, Dom ze szkła, nie możemy mówić tylko i wyłącznie o grach. Dla mnie przede wszystkim... Jednak wiedź to opowiadania i powieści, więc, więc zaczniemy od pytania hmm, następującego. Drogi Tomaszu, powiedz mi, czy dzisiaj rozmawiamy o komiksie, który powstał dzięki grze, czy o komiksie, który Powstał, bo powstały przede wszystkim książki. Jak to twoim zdaniem jest tak na rozgrzewkę? Takie super, bardzo ważne, wbrew pozorom, pytanie. Dziękuję, Sylwester że to podchwytliwe pytanie. Znaczy pytanie, pytanie jest podchwytliwe, dlatego że pozornie mogłoby się nam wydawać, że faktycznie nie byłoby gier, gdyby nie książek, gdyby nie opowiadań. Natomiast ja postawię taką tezę, że... Hmm, gry, przede wszystkim Wiedźmin dwójka na tyle spopularyzowało świat Wiedźmina, czy w ogóle postać Wiedźmina, że w pewien sposób uwolnił się on od twórczości Andrzeja Aha, Sapkowskiego. Oczywiście. Twórczości, która jest fundamentalna. Tak nie byłoby gier, gdyby nie, gdyby nie Andrzej Sapkowski. Natomiast wydaje mi się, że sukces gry pierwszej części Wiedźmina, który był znaczący, ale ale to jeszcze nie był ten poziom, który osiągnęła druga część, a później trzecia część, która absolutnie pozamiatała wszystko. Wydaje mi się, że można zarezygnować taką tezę, że w pewnym momencie właśnie te, ten świat Wiedźmina Growego uwolnił się od twórczości Andrzeja Sapkowskiego. <grym> Wiem jak to źle brzmi, ale em, pozwólcie mi brnąć w, to, w, to, w tą tezę. Dlatego, że to co my mamy do czynienia w grze, grach, to, jest, to są wydarzenia, które są bezpośrednią kontynuacją sagi Wiedźmińskiej. Coś czego Andrzej Sapkowski nie napisał, w ogóle nawet nie odnosił się nigdy w swojej twórczości do tego co było po sadze, jakie były dalsze losy bohaterów a y, scenarzyści City Project y, zrobili to na tyle umiejętnie, że myślę, że wykreowali mm -hmm. bardzo barwny, y, bardzo, no, na ile to możliwe, spójny świat, y, który chyba zaczął żyć własnym życiem i kolejne media, w tym medium komiksowe, y, w znaczącej mierze nawiązuje właśnie do tego świata wykreowanego na potrzeby gry wideo. Myślę, że chyba nawet... Y, trochę bardziej niż do Wiedźmina hmm, pisanego przez Andrzeja Sapkowskiego. <głos> e, oczywiście mamy jeszcze Wiedźmina serialowego Netflixa, ale ja bym to oddzielił grubą kreską. To jest już zupełnie inne, e, myślę, że trochę równoległe uniwersum, e, które na szczęście nie ma nic wspólnego e, uh -huh. z growym, jak również z komiksowym, ale to już zupełnie inna historia. Natomiast ja, ja ryzykuję taką tezę, że na chwilę obecną te komiksy, z którymi mamy do czynienia, one są dużo bardziej growe niż literacko inspirowane bezpośrednio twórczością Sapkowskiego, aczkolwiek tutaj też trzeba bardzo wyraźnie to powiedzieć, dziś omawiamy tom pod tytułem Dom ze szkła. Dokładnie. Który jest... Jeszcze będziemy mówić dokładnie o procesie wydawniczym, który jest pierwszym komiksem opartym na oryginalny scenariusz, niezwiązany z twórczością Sapkowskiego. Natomiast, co warto podkreślić, drugi tom wydawany w tej serii jest fabularnie inspirowany twórczością Sapkowskiego, dlatego że drugi tom, Dzieci Lisicy, jest częściowo oparty na fragmencie powieści Czas Burz Andrzeja Sapkowskiego, ale to jest raczej wyjątek w tej serii liczącej bodajże już dziewięć części komiksów wydawanych przez Dark Horse Comics. Natomiast w 2025 roku Dark Horse zaczął wydawać drugą serię, równoległą do tej w opartej o oryginalne scenariusze, która jest bezpośrednio inspirowana opowiadaniami Sapkowskiego, opowiadaniami, yy, które my znamy z tomu Ostatnie Życzenie i Miecz Przeznaczenia i to są bardzo wierne adaptacje twórczości Sapkowskiego. Więc mamy jakby dwie równoległe serie. My dziś będziemy mówić o tej serii, o pierwszym tomie tej serii opowiadań oryginalnych. Yy, tak, ja, Tyle na początek, ja może... oddaję głos do studia. <laughs> Wiedziałam, że to pytanie będzie bardzo, że tak powiem, słowogenne i, i się nie pomyliłem, bo rzeczywiście dzisiaj o komiksie, który, że tak powiem, nawiązuje właściwie do, znaczy czerpie właściwie z Każdego medium, jak za chwilę jeszcze tutaj powiemy. Natomiast tak jak Tomek zauważył, przede wszystkim no ja też tu się skłaniam jakby ku tezie, że to jednak komiks, który powstał na bazie popularności gier o Wiedźminie, tak? Też The Witcher jako znak towarowy, tutaj dla przypomnienia on należy już do CD Projekt, bo w 2019 roku Andrzej Sapkowski Pożegnał się z, z Wiedźminem, to znaczy zrzekł się praw do Wiedźmina, którego historie byłyby opowiadane w świecie gier, komiksów i planszówek, więc tutaj ewidentnie komiks bazuje na, na, na świecie gry. Też tak naprawdę na tym komiksie, o którym dzisiaj mówimy, właściwie jest brak jakichkolwiek wzmianek o samym Sapkowskim. Tak? Tam delikatnie na stronie redaktorskiej pojawia się informacja, że postać Wiedźmina została stworzona przez Sapkowskiego, natomiast nie ma jakiego, jakiegoś takiego podkreślenia w związku z polskim twórcą. Chyba na ostatniej okładce pada informacja, że komiks rozszerza uniwersum znane z gier i książek. tak? Więc ktoś, kto tutaj nie ma do czynienia, kto nie zna być może Sapkowskiego i pierwszy raz sięga po ten komiks, mówię tutaj bardziej o zagranicznych odbiorcach, może delikatnie się zdziwić, że istnieje coś, coś więcej poza, poza grami. Chociaż tutaj troszeczkę będę w opozycji. Można w tej historii znaleźć fragmenty, o czym pewnie jeszcze powiemy sobie, które bardziej sugerują nam, czy też przypominają nam, że taki Wiedźmin literacki również istnieje. że to nie jest tylko postać z gier, ale do tego jeszcze za moment dojdziemy. Natomiast wspomniałeś tutaj już o kilku Wiedźminach, które, których posiadamy w tym całym uniwersum, no bo mamy oczywiście tego Wiedźmina z gier, któremu, chyba jest najbliżej do takiego literackiego Wiedźmina Sapkowskiego. Mamy też oczywiście Wiedźmina tego serialowego, tu, o którym lepiej chyba nie wspominać w żadnym kontekście, no chyba, że będziemy mówić o tym, jak nie należy zabierać się do adaptacji adaptacji książek. No i mamy oczywiście tego Wiedźmina komiksowego, którego wydaje mi się, że ja polubię, choć pamiętam, że uprzedzałeś mnie, że nie wszystkie komiksy są tak dobre jak ten, o którym dzisiaj będziemy tutaj mówić, no ale właśnie pytanie jeszcze do Ciebie następujące. Czy w ogóle ten Wiedźmin z komiksów to jest ten sam Wiedźmin, którego Ty poznałeś w grach i, i w literaturze? Bo będę brutalny, ale wydaje mi się, że jakby wszystko może inaczej. wszystko zależy od tego, kto sięga po ten komiks, jakie dokładnie pokolenie. Pewnie zaraz, nie wiem, będziesz mi tu wytykał, że dla mnie, z racji tego, że nie grałem aż tak bardzo w gry, to istnieje tylko Wiedźmin literacki, natomiast dla młodszego pokolenia wręcz przeciwnie, ale stricte dla Ciebie. Czy ty preferujesz, czy, czy ty jesteś fanem jakiegoś konkretnego Wiedźmina? Nie mówię oczywiście o serialowym, tylko powiedzmy, czy ty wolisz tego bardziej z gry? Czy nie wiem, pamiętasz jeszcze o tym, że istnieje taki literacki Wiedźmin? Jak to z tobą jest? To jest bardzo trudne pytanie. Ja jestem z tego pokolenia, gdzie wiedźmina czytało się, bo było to w dobrym guście. O, to, to nawet tak grubo pojadę, uh -huh. żebyśmy mogli do, tego, do czegoś nawiązywać. E, ja styknąłem po raz pierwszy się z wiedźminem w podstawówce, kiedy w te, jakiejś taniej księgarni zobaczyłem to pirackie wydanie pierwszego opowiadania to myślę, że niektórzy raczej starsi wiekiem będą pamiętać o tym nieautoryzowanym pirackim wydaniu. Taka mała książeczka chyba, Natomiast, jeżeli Tak, tak, Tak, tak, tak. Natomiast Wiedźmin no to wjechał na grubo już chyba w pierwszej klasie mojego liceum i Wiedźmina czytali wszyscy. To tak powiem, u mnie w szkole czytali go wszyscy, i do tego ostatnio dochodziło, że jak przychodziły nowe roczniki, to co jakiś czas było widać, czy jest jakaś tam zmiana pokoleniowa, ale na korytarzu, gdzieś tam na parapecie, na, na oknie zawsze ktoś siedział i czytał kolejny tą Wiedźmina i to tak właściwie mm -hmm. przez cały mój okres bytności w liceum, więc, więc myślę, że to, to było pewne takie bardzo konkretne doświadczenie. Ja nie będę teraz mówił, że ja sagę czytałem myślę, że dobre pięć razy Natomiast niewątpliwie, jeżeli ty mnie pytasz o Wiedźmina, no to jakby specyfika mojej wyobraźni jest taka, że raczej myślę obrazami, więc dla mnie Wiedźmin to jest przede wszystkim ten Wiedźmin growy o głosie Rozenka i to już ze mną zostanie chyba na lata, dlatego że no, jakby głos polskiego Wiedźmina uważam, że jest po prostu fenomenalny, świetnie dobrane, mhm. te ścieżki dialogowe, które zostały stworzone na potrzeby na gry, one, one jak dla mnie po prostu domknęły mi e, takie wyobrażenie o tej postaci. Dlatego jeżeli pytasz mnie, którego Wiedźmina lubię, Jakkolwiek nie mogę zapomnieć o literackim, to no myślę, że z tym growem to ja spędziłem znacznie więcej czasu i też znacznie bardziej się y, zżywając, no ale taka jest specyfika tego medium. Tak, Gry wideo są znacznie bardziej takim osobistym, imersyjnym doświadczeniem, a w trzeciego Wiedźmina to ja grałem chyba cztery razy, więc tam dobre 300 godzin w to poszło, więc, więc no tak, jesteśmy uh -huh. razem. Serialowego Wiedźmina Netflixa nie dźwignąłem, odpadłem po drugim <laughs> sezonie i myślę, że to i tak jest duży heroizm. Uh -huh. A myślę, że Dark Horse Comics wydając serię Wiedźmina, serię Witcher, bardziej celuje w fanów gier, czy jednak może nie, to źle złe pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle młode pokolenie chyba już, znaczy zagraniczne powiedzmy młode pokolenie, zastanawiam zawsze się, czy ono pamięta e, o tych książkach. Czy dla nich to już tylko i wyłącznie jest gra? tak e, jak, jak uważasz pod tym kątem? Myślę, że pokolenie, które zetknęło się z Wiedźminem, e, a nie jest to pokolenie wychowane w Polsce, e, myślę, że ma bardzo dużo e, dużo większą trudność, żeby w ogóle dowiedzieć się, że są książki. Aha. Dlatego, że te anglojęzyczne i też tłumaczenia na inne języki wydania kolejnych tomów, one, one ukazywały się dosyć późno. Myślę, że w niektórych językach one dalej nie są nawet dostępne. Więc dla nich to jest przede wszystkim gra, Hmm, może serial Netflixa. Aha, oby, nie, oby nie, Tak, natomiast to, no, to też jest takie, myślę, że chyba dosyć częste doświadczenie pewnego pokolenia y, osób wychowanych w Polsce na, na książkach, gdzie podczas wizyty w jednym z salonów sprzedających książki można było zobaczyć Jakiś czas temu, to był na, na okoliczność wydania drugiej części gry, Supernowa wydała okładki, gdzie mm, na okładce były postacie z gry. Tam, tam były po prostu wykorzystane grafiki z gry. Mhm. I e, ja sam byłem świadkiem dwukrotnie takiej sytuacji, gdzie stała pewna taka młodzież, raczej młodsza niż starsza, Przeglądając te okładki, i e, zawsze w tej grupie znalazł się ktoś, jeden, kto im musiał wytłumaczyć, że to nie jest na podstawie gry, tylko że książki były pierwsze. Mm -hmm. Na co oni mówili, co to opowiadasz? Przecież widzę, że to jest e, okładka z gry. E, więc e, t, t, tak, myślę, że dla większości ludzi, którzy mają kontakt z e, komiksami Dark Horse, tym medium, które ich o, odwołuje, zresztą po to też te komiksy powstały. Mm -hmm. tak, te, to, o czym będziemy teraz mówić. E, o komiksie Dom ze Szkła, który początkuje pewną serię wydawniczą Dark Horse. Ona jest adresowana przede wszystkim dla osób, które znają świat z gry, ma też w pewien sposób promować grę, no bo to jest jakaś tam współpraca. Oczywiście, oczywiście. I, i, i myślę, że jest fajnie, jeżeli się dowiedzą, że są książki, no to zawsze fajnie. Czy te książki im się spodobają? To jest bardzo trudne pytanie. To też trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. Sapkowski pisał w sposób bardzo, hmm, powiedziałbym, ciekawy, ale, ale też nas. naznaczony uh -huh. pewnym piętnem czasu. Uh -huh. Tak, to, to jego takie postmodernistyczne zapędy one są bardzo charakterystyczne dla pewnego okresu w mm -hmm. literaturze, y, raczej polskiej niż światowej. Dokładnie tak. I, mm -hmm. i myślę, że y, no one mogą być po prostu niestrawne dla niektórych. Tak? To też to trzeba sobie wydawanie. oczywiście powiedzieć, że y, może sezon Bush, no rozdrożę kroków, raczej nie, sezon Bush, który jest Trochę -quelem, pre Quelem, do sagi. On jest taki bardzo przygodowy, on jest taki bardzo chyba adresowany do osób, które znają na przede wszystkim I też, gry. I też inna, inna, inaczej też jest już napisany. Takim językiem mimo wszystko bardziej, e, może nie współczesnym, ale już nie takim... E, nie wiem, takim jak te początkowe opowiadania. Słowo twórczość Sapkowskiego myślę, że tutaj już zdecydowanie ewoluowała w taki bardziej współczesny, współczesny przekaz. No i myślę, że on przede wszystkim nie musiał już nic udowadniać. Tak, zdecydowanie. Myślę, że jeszcze na etapie opowiadań on musiał wywalczyć pewne pewną pozycję na rynku literackim, pokazać, że fantastyka to nie są tylko jakieś głupie opowieści o księżniczkach i smokach, że to może być część głównonurtowej literatury. Natomiast przy kolejnych książkach on, on już nic nie musiał. tak? Uh -huh. On mógł po prostu napisać fajne czytadło i, I myślę, że tym właśnie są te książki późniejsze. Mhm. To znaczy późniejsze książki. Chciałbym, żeby ich było więcej, tak? A tak naprawdę mamy do czynienia tylko z sezonem burz i rozdrożem kruków. No, no i tyle, tak? Andrzej Sapkowski płotnym pisarzem nie jest. To też trzeba uczciwie powiedzieć. <grym> Dobrze. Myślę, że kiedyś możemy sobie szerzej porozmawiać o tym, jaki, jaki jest ten Wiedźmin numer jeden. Nie wiem, może przy okazji omawiania serialowego Wiedźmina, jeżeli kiedyś cię mówię ale dzisiaj o Wiedźminie komiksowym, a właściwie o Wiedźminie z konkretnego komiksu, co trzeba podkreślić, bo tych komiksowych wersji Wiedźmina powstało też od cholery i trochę. Ja w większości nie znam, bo tak jak wspomniałem, mój Wiedźmin to Wiedźmin literacki, więc jak nawet ktoś zachwalał jakiś komiks z Geraltem, to ja mówiłem nie dziękuję, raczej nie będę zainteresowany. Być może... Zmieni się to, bo Dom ze Szkła bardzo mi się spodobał, ale, ale zobaczymy, niczego to jeszcze nie przesądzam. W każdym razie tych komiksowych Wiedźminów mamy bardzo dużo, bo już pierwsze komiksy to są lata 90. 93. 95. kiedy dostaliśmy Wiedźmina Bogusława Polcha i Macieja Parowskiego. Mamy też oczywiście serię komiksów opierającą się stricte na. Grze od CD Project, tutaj Egmont oczywiście wydawał tą serię, no i mamy, tak jak wspomniałeś, kilka serii od naszego chyba tutaj ulubionego wydawnictwa w tym, w tym podcaście Dark Horse Comics i tutaj w ogóle taka na dzień dobry nieciekawa ciekawostka, nie wiem czy do Ciebie dotarło, ale okazuje się, że Mike Richardson, człowiek-legenda, który stworzył podwaliny tego tego wydawnictwa żegna się z nim. Ee, ja już wiem, że to będzie bardzo fatalna informacja i bardzo wielka strata dla, dla świata komiksu, Tym bardziej, że Dark Horse będzie o tej pory przez jakiegoś w ogóle giganta korporacyjnego i nie wiem, nastawionego e, wiadomo na, na mocne robienie kasy, a to nigdy nie jest dobre dla jakości, więc naprawdę mh, ogromna szkoda. No i tutaj te Dark Horse miało właściwie kilka serii. Ja przynajmniej chyba trzy serie znalazłem i pierwsza to jest ta rozpoczęta właśnie Domem ze Szkła, o którym za chwilę więcej powiemy. Jest to seria wydawana w latach 2014-2016. Ona charakteryzuje się tym, że za tą serię odpowiadają ci sami twórcy. No i mamy tą serię serię numer dwa, która zawiera po części już historie oparte fabularnie, czy to na grze, czy też będące po prostu adaptacjami komik komiksowymi adaptacjami opowiadań. I tak jak tu powiedziałem, ja nie czytałem żadnej z tej serii, nawet tej Bogusława Polcha, bo zwyczajnie mnie do tej historii nie ciągnęło, do tych komiksów nie ciągnęło, troszeczkę też w obawie przed tym, żeby nie zraziło mnie to do samej postaci i nie zatarło mojego wyobrażenia, jeżeli chodzi o postać literacką. Pytanie, czy ty w ogóle miałeś styczność z komiksowym Wiedźminem przed lekturą domu ze szkła. I tutaj drodzy państwo możecie wywrócić oczami zobaczcie w jakich warunkach ja muszę pracować. No, facet opowiada o komiksach, a nie czytał kultowego kultowego e, komiksu Wiedźmin, Polcha, Parowskiego, i tam jeszcze Sapkowski przypomniał się tutaj, do tej ekipy. E, no, przecież to, to nie dało się wychować w latach 90. w Polsce, żeby przynajmniej gdzieś tam z jakiejś nowej fantastyki nie zaatakował e, Przynajmniej grafika okładkowa. No, nie, nie, to jest po prostu. Ja oczywiście, latach, że, ja, w latach, rzecz... ja w latach 90. nie czytałem nowej fantastyki. To się przyznaję bez bicia i naprawdę. Mam te komiksy, o których wspominasz. One leżą chyba już z 10 czy z 15 lat, bo wydaje mi się, że jakiś czas temu hmm, chyba Gazeta Wyborcza hmm, jako dodatek wydawała, przynajmniej tak mi się wydaje i w kioskach można było kupić takie zeszyciki właśnie od Wiedźmina, chyba tam ekspedycja się jeszcze okazywała, etc., ale no, naprawdę, ja miałem takie m, poczucie, że jak wezmę tego Wiedźmina do ręki, to ten literacki gdzieś, gdzieś ucierpi i no i dlatego mnie nie ciągnęło w żaden sposób do nich. Ja też nie przepadam za m, kreską Bogusława Polcha, bo tu trzeba przyznać, że ona jest tutaj w tym akurat komiksie bardzo taka specyficzna i może rzeczywiście... M, odstraszać się nawet, powiedziałbym. No, to jest pewien taki znak czasu, to trochę, trochę takie formacyjne momenty polskiego rynku komiksowego po, po upadku żelaznej kurtyny. To, znaczy ja mam duży sentyment do tego, tak? To, mhm. to nie są, z dzisiejszej perspektywy, to nie są ciekawe pozycje w tym sensie, że ktoś, jeżeli po niej sięgnie i nie będzie odpowiednio przygotowany, może się trochę odbić, bo faktycznie ta kreska, też scenariusz... Toporne takie. To, to, jest, mhm. to jest znak pewnej epoki. No ale, no cóż, no, no jest, tak? No to, to powiem tak, w czasach, kiedy y, wszyscy czytali Wiedźmina, to i po ten komiks się sięgało, tak? To, to, to, to, to było ok. Jeżeli chodzi o późniejsze komiksy, ja... Mm, nie czytałem wszystkich dokładnie, natomiast myślę, że po większość sięgnąłem łącznie z jednym dosyć ciekawym komiksem, który, o którym nie wspomniałeś. W 1922 roku został wydany, wydana manga Wiedźmin Ronin. O proszę. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy eksperyment, to też jest wydane w Polsce. Moglibyśmy kiedyś o tym porozmawiać, Moglibyśmy. chociażby pięć słów zamienić. Natomiast ta, ta seria Dark Horse, ona jest niezła. Tak? Ona jest niezła. To jest, to jest tak, że każdy tom jest napisany przez, no właściwie przez nową ekipę, bo zawsze jest nowy scenarzysta, nowy rysownik. Oni tam właściwie chyba nie powtarzają się zbyt często. Każda jest samodzielną historią. Niektóre są całkowicie oryginalne, nie nawiązujące nawet do pewnych wydarzeń ze świata gry. Jest na pewno jeden właśnie te dzieci lisicy, które są inspirowane y, opowiadaniem, to znaczy część opowieści, mhm. y, ale są na przykład takie jak Córka Płomieni, która jest y, tak blisko gry trzeciej części, jak to tylko można. Ja bym nawet powiedział, że to jest y, świetny materiał, żeby zrobić jakiegoś dużego questa albo dodatek fabularny do, do gry, bo to jest naprawdę... Y, i dobre, i też wizualnie bardzo inspirowane grow. Tam, tam jakby wszystko siedzi w grze. Natomiast Dom ze szkła jest, bo tutaj lądujmy, Dom ze szkła jest pierwszym otwierającym tomem serii, mającym być dzieckiem współpracy City Project i Dark Horse Comics, mającym promować nadchodzącą grę wideo Wiedźmin 3 Dzieki Gon. I teraz uwaga, uwaga, to też jest taka ciekawostka, mianowicie Dom ze Szkła zaczął się ukazywać od marca 2014 roku. Wychodzi w pięciu częściach od marca do lipca i miał on się zbiec w swojej premierze z premierą gry. Natomiast gra była wielokrotnie przekładana i tak jak premiera miała być zapowiedziana na pierwszy kwartał na marzec 2014 roku, tak ostatecznie ukazało się w maju 2015 roku. Inaczej mówiąc, komiks w pewien sposób był falstartem i ludzie, którzy sięgnęli po ten komiks, no nie mogli z nim obcować jakby równolegle do um, gry wideo, co wielokrotnie już się nam zdarzało, jak myślimy o tych wcześniejszych naszych odcinkach podcastu, tak jak było z The Last of Us, tak samo jak było z Cyberpunkiem. Tam zawsze ta premiera komiksowa prawie, że równolegle wchodziła w premierę grową. Tu nie, nie udało się i dopiero drugi tom komiksowy wszedł niemal równolegle z premierą gry. Więc to jest, to jest, myślę, że chyba samo, samo w sobie to mm -hmm. jest dosyć ciekawa historia. Nigdzie nie znalazłem informacji, jak to wpłynęło na sprzedaż komiksu, bo na pewno równoległa premiera gry podbiłaby tą sprzedaż. Ale to też z drugiej strony w tym momencie, kiedy ten komiks wychodził e, Wiedźmin, trzecia A, część, Wiedźmin już był ta, to już było tak nachajpowane, mm -hmm. że tam właściwie A, nie dokładnie. można było otworzyć jakiegoś portalu wokół popkulturowego, żeby nie dostać mm -hmm. informacji o Wiedźminie. Oczywiście. Mi się wydaje w ogóle, że przesunięcie tej daty premiery gry jakoś specjalnie nie powinno zaszkodzić samemu komiksowi, bo no historia jest historia autonomiczną, tak? tutaj nie jest tak jak w przypadku Dark The Last of Us, gdzie dostajemy jakąś część historii, która jest zawarta później w grze jako dodatek, tak? tutaj raczej można swobodnie czytać ten komiks, myślę, że bez znajomości większej gry, tak zarówno dwójki, jak i tego co się tam wydarzyło w trójce, czy jak, czy jak ta trójka się dokładnie rozpoczyna. Natomiast tak jak wspomniałeś, mamy tutaj pięć zeszytów. Komiks w ogóle ukazał się również w wersji cyfrowej, y oczywiście również w wersji tradycyjnej. Natomiast y jeżeli chodzi o autorów, to tutaj mamy scenarzysta Paula Tobina oraz y rysownika Joe Querio. I dla mnie... Zarówno jeden, jak i drugi to tak naprawdę mm, klasyczne takie no-name. Y. Niewiele czytałem e, pana e, Tobina. Wydaje mi się, znaczy, wydaje mi się na pewno czytałem Fire and Stone, to jest Prometeusz od Scream Comics z 2017 roku. Była to e, historia e, ze świata obcego troszeczkę na nowo jakby opowiadająca o tym świecie. Takie sobie czytadło, raczej nic specjalnego, jeżeli miałbym w fabułę, to, to tego nie zrobię, bo, bo, bo zupełnie wyleciała mi z głowy. Natomiast jak klikałem sobie po internecie, to zauważyłem, że ten scenarzysta Paul Tobin, on pracował przy takim tytule Plants versus zombie gdzie nie wiem, być może miałeś styczność z tym tytułem, ponieważ w ogóle jest to jakaś seria gier z których powstała następnie seria komiksów. nie wiem, czytałeś coś czy słyszałeś w ogóle o tej serii? A teraz robię tak gigantycznego facepalma jak to tylko możliwe sylwestrze, my, my no, kiedyś nie, będziemy nie, musieli zrobić sobie jakiś wiesz, obóz reedukacyjny re re po prostu jak można się głośno przyznać, że się nie słyszało Plants versus Zombies, jest naprawdę Ach, ręce opadają, ręce opadają. Drogi Tomaszu, ja tylko zaznaczę, że nie jestem facetem, który gra w gry. W żadnym wypadku dla mnie przejście jakiejkolwiek gry to jest męczarnia i tak samo nigdy mnie to nie interesowało, więc ja tych wszystkich nowości czy też staroci, które kiedyś się ukazywały, zupełnie nie znam. Nie grałem nie słuchałem, nie czytałem o tym, więc dla mnie jakiekolwiek wzmianka, że facet miał do czynienia czy współpracował przy tytule, który w jakiś sposób nawiązuje do gry, jakiejś tam, która kiedyś została tam wydana, zupełnie mnie to ominęło. Ja teraz proszę ożywić się w sekcji komentarzy i zostawić, nie wiem, pięć tytułów, z którymi Sympester powinien się zapoznać, bo których na pewno nie zna. Z którymi się nie zapoznam. <śmiech> Nie, nie, teraz tak, na poważnie. To znaczy, o, o tej grze, która jest naprawdę światowym fenomenem, to, to, to, to znaczy, to. Y, a, trudno mi cokolwiek powiedzieć. No, żeby nie iść za daleko w sprawy personalne, idź ty do żony i się zapytaj, co to jest, żeby ci powiedziała, bo ona na pewno będzie wiedziała. No, Myślę, myśl, myśl, że też, nie, Ola, też by, Ola też by nie wiedziała. No dobra, ale to mamy scenarzystę. Tak, Ale, wracając to, do scenarzy z tym, nie tylko zaskoczyło to, ja, ja powiem, że ja go nie znam, to znaczy uh -huh. ja też chyba nie jestem człowiekiem, który specjalną uwagę poświęca tej stopce redakcyjnej, jak czytam komiksy, jeżeli kogoś wcześniej nie kojarzyłem, to raczej jest małe prawdopodobieństwo, że zapamiętam tylko po lekturze, chyba, że coś mi się wyjątkowo spodobało. Natomiast na potrzeby tego podcastu, jak sobie zgooglałem, wyszło, że pan był wielokrotnie nagradzany nagrodą Eisnera, mhm. która jednak jeszcze coś znaczy na rynku i myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawe. I tutaj już jakby trochę poddając moje wrażenia na temat tej historii prezentowanej w komiksie, ja myślę, że jego wybór na scenarzystę komiksu no to był dobry wybór. Zdecydowanie. Tak? Ten, ten scenariusz jest naprawdę dobry. Mm -hmm. To jest naprawdę dobry scenariusz. Aczkolwiek o panu wcześniej nie słyszałem. Mi się wydaje nawet, że i wybór rysownika był tutaj całkiem niezły. Do czego tutaj za momencik nawiążę. Bo jako go kojarzę z Minowalers, on pisał czy rysował właśnie jedną z, jedno z historii chyba, czy dwie historie o Homarze Jonesie, tym pomocniku Hellboya. Dobra, ale może nie brnijmy aż tak daleko. Natomiast... Ale nie poczekaj, tutaj się zatrzymajmy, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, dlatego że rysunki, one faktycznie, ja, ja też kojarzę go z Homara Johnsona i co tutaj jest bardzo ważne, myślę, dla w ogóle obcowania z komiksem, jako takim. Przynajmniej w tej formie, którą my go dostaliśmy mm -hmm. w Polsce, w wydaniu zbiorczym, to jest okładka e, e, autorstwa M Majka Mignoli, która, ja myślę, że e, fenomenalnie nam ustawia klimat, w ogóle całe odczytanie tego albumu. Mm -hmm. Ja nie wiem, na ile to była... E, czy to był zabieg tak, mający mm -hmm. wykorzystać bardzo rozpoznawalną, bardzo charakterystyczną kreskę Mignoli dla sprzedania Wiedźmina? Czy y, chodziło o coś innego? Czy poszło o to, że ten scenariusz jest w pewien sposób bardzo taki... Wiedźminowy. bo Boże, A, helbojowy. <śmiech> helbojowy, <śmiech> tak? tak? <śmiech> czy, czy, czy dlatego, trudno mi powiedzieć, natomiast dla mnie jako dla odbiorcy y, obejrzenie okładki y, autorstwa Mignoli i lektura tego, tego albumu, ona, ona mi po prostu już wszystko mhm. ustawiła. tak? To, to było to, to, to by, to świetne, świetne wprowadzenie w ten komiks. Dobra, zanim do tego, co nam się w ogóle w tym komiksie podobało, to krótko, bardzo krótko o fabule i bez spoilerowo. Historia rozpoczyna się od tego, że Gerald spotyka Jakuba, jakiegoś tam starszego rybaka, który jakiś czas temu stracił żonę i wszystko w ogóle byłoby spokojnie, i pięknie i byłoby to po prostu jeszcze jeszcze jedno nie wiem, spotkanie gdzieś tam na Wiedźmińskim Szlaku, gdyby nie to, że żona Jakuba e, okazuje się, że nie chce go opuścić. E, Marta, bo tak się nazywa, cały czas gdzieś tam krąży wokół swojego byłego męża, m, nie rozmawia z nim, nie podchodzi do niego, ale się pojawia. Pokazuje się, obserwuje go, m, a w końcu doprowadza i jego, i Wiedźmina do tytułowego domu ze szkła, e, gdzie aktualnie rezyduje i gdzie pojawia się również wara sukup. No i później zaczynają się dziać różne rzeczy, bardziej właśnie w takie klimaty idące helbojowe. Nie tylko Wiedźmińskie, ale o tym do tego jeszcze, o tym sobie jeszcze chwilkę, za chwilkę porozmawiamy. I właściwie to tyle. Nie chcę brnąć dalej, ponieważ ta historia i ten komiks jest tak prześwietnie napisany fabularnie, że myślę, że tutaj grzechem byłoby zdradzać coś więcej. Natomiast, jak wspomniałeś o tym, że ta okładka, jak tylko ją zobaczyłeś, w pewien sposób ustawiła twoje podejście do. Do, do historii. Jasne, Mike Mignola oraz Dave Stewart, bo, oni, bo on tutaj opowiada za kolory, rzeczywiście stworzyli coś, co jak człowiek pierwszy raz widzi, no to, nie wiem, postawiłbyś okładkę z Hellboya i tą okładkę z Wiedźmina to te podobieństwa są bardzo, bardzo widoczne i rzeczywiście być może ta okładka miała tak sugerować no jakoś, nie wiem, wypromować ten komis, tak? Zwłaszcza, że to wszystko było jakby szykowane na tą wielką fetę, czyli na trzeciego Wiedźmina. Finalnie się nie ukazało, no ale okładka rzeczywiście robi robotę, ale jeżeli chodzi o samo wprowadzenie, czyli ten pierwszy zeszyt, który jakby zarysował to całą fabułę, czy ty po tym pierwszym zeszycie wiedziałeś, że ta historia jest historią, która cię wciągnie od samego początku? do końca, czy raczej, no bo tak czasami jest, czy czułeś takie trochę taki mech, ok, znam to, widziałem, czytałem nieraz, i w sumie to będę się męczył. Takie twoje pierwsze odczucia względem tej historii. Znaczy historia jest całkowicie taka, powiedziałbym, pretekstowa. Wiedźmin jedzie na koniu, spotyka człowieka, zaczyna z nim rozmawiać i nagle pojawia się quest. Pamiętaj, że mamy zachęcić ludzi do czytania. Nie, nie, nie. Ja, ja to bardzo, bardzo specjalnie... Używam takich określeń, Naprawdę te, to nie zaczyna się jako jakaś wielka, ekscytująca historia. Tak? To nie jest Hitchcock. tu nie ma trzęsienia <gry> ziemi. Jest po prostu... Ale y, Wiedźmin cały tym stoi. Tak? Też, też y, Wiedźmin Sadkowskiego tym stoi. On nie jest taki y, monumentalny. Uh -huh. tak? To jest po prostu... Y, Zmęczone życiem zabójca potworów, który napotyka kogoś, z kim zaczyna rozmawiać i później okazuje się, że za tą historią stoi coś więcej. I to jest y, tak naprawdę paliwo, ale też pewien taki y, powracający schemat narracyjny tak w opowiadaniach Sapkowskiego, ale również też w grach, bo myślę, że do tej gry bardzo fajnie to zrobiły, że, że tam, tam my też nie potrzebujemy dużo. I tutaj, i tutaj ja, ja byłem kupiony już na starcie, tak? To znaczy kreska, kolorystyka i bardzo takie oszczędne prowadzenie tej narracji uh -huh. um, o, o, bardzo trafiło w moje, w moje potrzeby jako, jako czytelnika i to, to jest dobre. Uh -huh. znaczy, to powiem, że ja niemalże od samego początku byłem, do samego końca byłem kupiony tym scenariuszem i jasne zgadzam się z tobą, że jest to historia prosta, nie jest jakaś skomplikowana, ale właśnie ta prostota tej historii mnie bardzo mocno urzekła, ponieważ, tak jak wspomniałem, moim Wiedźminem jestem wiedźminy Wiedźmin literacki, gdzie często dostawaliśmy nie samego Wiedźmina w akcji, który nie wiem siecie, siecze każde, każde monstrum, które gdzieś tam spotyka, tylko przez dłuższą czas obcowaliśmy z Wiedźminem, który ma takie normalne problemy, który spotyka zwykłych ludzi, etc. rozmawia z nimi i cały czas gdzieś tam jest na szlaku. No i dostawaliśmy w takich historiach również, nazwijmy to takie wątki mniej lub bardziej romantyczne i w tym komiksie również ten wątek dostajemy już na samym początku. Nie jest to w ogóle wątek taki przytłaczający, Całość fabuły, ale jest stale obecny, jest stale wyczuwalny i sprawia, że no właśnie, że ten Wiedźmin z komiksu jest mimo wszystko dla mnie bardziej Wiedźminem z opowiadań niż na przykład z gier czy serialu. W grach wydaje mi się, że siłą rzeczy dostawaliśmy wiedźmina bardziej konkretnego, takiego skupionego na swoim fachu. Kolejne questy były przed nim stawiane, w opowiadaniach ten jego fach był dla mnie właśnie czymś zawsze do, jakimś takim dodatkiem, a właśnie te relacje międzyludzkie były clou jakby całości. I mam wrażenie, że w tym komisie dostajemy coś bardzo podobnego i to, i to bardzo mi się podobało w tej historii. Poza tym to, o czym już wspomnieliśmy, ta historia nie jest tylko taką historią typowo wiedźmińską, jest bardzo helbojowa. Tak jak wspomniałeś, już sama okładka nam to sugeruje i właściwie, właściwie tego Wiedźmina mógłby zastąpić Hellboy po prostu. Pytanie, czy fani Wiedźmina i nie fani Hellboya będą tak, tak samo to oceniać, nie wiem, tak, bo dla nich być może te podobieństwa będą czymś, e, czymś negatywnym. Dla mnie jako fanboya Hellboya jest, jest to coś bardzo na plus, ponieważ ja... E, z miejsca polubiłem tą historię, tak? to, to w jaki sposób ona się rozgrywa, jakie przeszkody stoją co i rusz przed Wiedźminem, przed naszymi bohaterami, to bardzo, mnie, to bardzo mnie kupiło. No i myślę, że na uwagę zasługuje również samo tempo akcji, bo ta historia jest niby, niby prosta, tak jak zaznaczyłeś, ale też jest rozpisana na pięć zeszytów i naprawdę... W każdym zeszycie naprawdę bardzo dużo się dzieje. Mamy wątek, motyw starego, jakiegoś upuszczonego domu, tego tytułowego domu ze szkła. Mamy co i róż, różnego rodzaju antagonistów, którzy zakłócają spokój naszym bohaterom. Cały czas mamy gdzieś w ogóle wątek Jakuba i Marty, plus pojawia się wątek Geralta i tego Sakuba, więc naprawdę to jest cały czas coś, coś dostajemy i to w historii tej jest no, fenomenalnie w ogóle rozpisane. Pięć zeszytów ani razu się nie nudziłem. To bardzo rzadko to się zdarza. Mhm, tak, ja myślę, że to też trzeba wyraźnie podkreślić. To jest opowieść o, jakby to powiedzieć ładnie, paranormalnym śledztwie, która bardzo powoli nam ujawnia kolejne elementy tej historii. I, i tak, ja, ja całkowicie zgadzam się tutaj z Sylwestrem w pewien sposób. Dla mnie na przykład siłą tego komiksu było to, że gdybyśmy Geralta zastąpili Hellboyem, ta powieść dalej by się broniła. tak, mhm. to znaczy, ten, ten komiks absolutnie by nic nie stracił w swojej wymowie, Teraz zastanawiam się, no bo nie stracił, to znaczy, czy by coś zyskał. No, to, to już zależy od tego, co wy chcecie. Tak? Czy, czy chcecie Wiedźmina, czy chcecie Hellboya. Natomiast konstrukcja tej opowieści jest na tyle uniwersalna w tym, pewnym takim powiedziałbym, sztawarzu, tego paranormalnego śledztwa, bardzo, bardzo klimatycznego, że gdyby tam się pojawił Hellboy, ja też bym to z wielką mhm. przyjemnością przeczytał i te też y, wszystkie rozwiązania fabularne, które tam się pojawiły, one y, nie musiałyby zostać zmienione, dlatego że y, tutaj nie ma żadnego takiego też y, elementu super właściwego Wiedźminowi, to znaczy, że tylko Gerald ze swoimi umiejętnościami, kompetencjami czy tam osobowością jest w stanie popnąć tą fabułę do, y, do przodu, więc jest to w pewien sposób plus dla, dla tej opowieści no i jest to po prostu dobre, tak, no co ja będę więcej mówił, Jak nie możemy wchodzić w spoilery nie chcemy, tak, chociaż jest to, jest to dosyć stara rzecz, ale jednak mamy nadzieję, że, że jednak sięgniecie bo to, to znaczy zachęcamy, aby sięgnąć po ten komiks to naprawdę bardzo, bardzo dobry komiks i, um, i ta jego jak dla mnie, jako dla fana helboja Sylwester też jest fanem helboja, więc wiecie tutaj mamy jakby kółko wzajemnej adoracji helbojowej to jest super, tak? Tam jest tam jest naprawdę wszystko super. Dodam jeszcze, bo tak sobie przypomniałem, że to akurat chyba można powiedzieć tutaj nie mamy Geralta, który yy, to nie jest bohater bez przeszłości, co wydaje mi się mimo ważne w kontekście problemu czy w ogóle ten komiks można czytać bez znajomości oryginału można, mówię oryginałów zarówno w sensie, jeżeli chodzi o gry, jak i literaturę, można ten komiks tak czytać, ale od czasu do czasu padają jednak takie nawiązania do przeszłości Geralta. Może nie są to jakieś żadne konkrety, raczej są to takie wyrzutki, po których my domyślamy się, jako osoby znające tą postać, o co chodzi. Że chodzi o kobietę, o jakieś tam przeznaczenie. To są po prostu w dialogu wypływa kilka razy ale niekoniecznie wydaje mi się połapi się ktoś, kto, kto na przykład nie zna tego literackiego oryginału, natomiast to nie przeszkadza w lekturze samego komiksu. Powiedzmy, że są to takie smaczki dla fanów, dla takich Ultrafanów fanów Wiedźmina, jak chociażby na przykład, nie wiem, takie stwierdzenie, które wpada gdzieś tam w pewnym momencie, że Wiedźmini to nie najemnicy. tak? To jest bardzo znany motyw, zarówno no, literacki na pewno, znaczy zarówno z książek. Podejrzewam również, że w grach się także pojawia, więc wydaje mi się właśnie, czy ten komiks... Sprawdziłby się jako taka autonomiczna opowieść, gdzie mamy po prostu, nie wiem, Wiedźmina, czy jako po prostu tego zabijakę potworów, jeżeli sięgnąłaby po to osoba, która nie zna zupełnie tej postaci. Ja myślę, że w zupełności. Tutaj zadanie zostało w 100% zrealizowane. Jest to świetny komiks y, autonomicznie, jest to świetny komiks, świetne czytadło, z dobrą kreską, które dodatkowo Myślę, że idealnie się sprawdza jako otwierający produkt dla osób, które miałyby kupić grę albo zagrały w grę i chcą więcej. Jak również myślę, że tam ci, którzy znają już Geralta, czy to growego, czy to książkowego, też doskonale się tam odnajdą. I nawet myślę, że te wszystkie takie smaczki dodatkowe, o których wspomniałeś, one są czytelne przede wszystkim dlatego, że wy już wiecie, co, wy co macie wyłapywać. Jeżeli znacie Geralta książkowego, wy wiecie już na co zwracać uwagę, więc wyłowicie tą jedną konkretną informację z linijki tekstu. Więc myślę, że to też bardzo na plus. Mhm. Tutaj wspominamy i kręcimy się wokół rysunków. Myślę, że tutaj nie trzeba o nich więcej mówić jak właśnie to, że są bardzo... No, bardzo zbliżone do tego świata headboyowego, z tą delikatną różnicą, że plansze są tutaj mimo wszystko no, wypełnione tym tłem. Tak? Kolory są bardziej jaskrawe yy, i same postacie mam wrażenie, że są takie rysowane z większą, większą uwagą. Yy, troszeczkę w Wars, yy, jest to takie oszczędne. Tak? Sam Minola rysował bardzo oszczędnie, bardzo dużo czerni pojawia się na tych planszach. Tutaj jednak te kolory, kolory się pojawiają. No dobra. Myślę, że możemy przejść do krótkiego podsumowania, bo ja już chyba ze wszystkiego powoli się wyprztykałem, jeżeli chodzi o ten komiks i tak jak mówię, nie chcielibyśmy tutaj iść, iść specjalnie w szczegóły, bo naprawdę wierzę, że kto nie zna tego komiksu, to po ten komiks sięgnie, więc ja jestem ogólnie na tak, jak mawiało jury w Idolu, w zasadzie podoba mi się każdy element tego komiksu, tak historia w sensie fabularnym, jak i jej oprawa graficzna. Może delikatnym minusikiem jest to, że Geralt rzucając zaklęcia wymawia imię, znaczy wymawia, przepraszam, nazwę tego zaklęcia, dziwnie to wyglądało i jakoś tak nienaturalnie powiedziałbym, że nawet tak niepotrzebnie w ogóle zastanawiam się po co to, po co to było zrobione na pewno podobało mi się bardzo tempo nawet przez moment, tak jak ja powiedziałem się nie nudziłem i co ważne do samego końca nie wiedziałem jak ta historia się zakończy dałem się porwać tej historii nawet do tego stopnia że zamówiłem tom drugi, dzieci lisicy, więc można powiedzieć, że no, dom ze szkła pobudził mój apetyt na komiksowego Wiedźmina. Nie wiem, czy do tego stopnia, żebym sięgnął po Wiedźmina bugusowa Polcha, ale na pewno z serią Dark Horse Comics jeszcze będę się zapoznawał. Ja już powiedziałem, jak bardzo mi się to podoba, więc nie będę się powtarzał. Faktycznie to, na co zwróciłeś uwagę, to że Wiedźmin rzucając znaki on wymawia ich nazwę, ale ja, ja, ja to przełknąłem. Ja myślę, że to jest po prostu dla osób, które nie znają y, Wiedźmina. Y, może jeszcze nie zagrały w grę, więc chciałyby wiedzieć, o co chodzi. Mm, dlatego, że do składania znaków Wiedźmin nie używał słów natomiast jeżeli chodzi o kolejne tomy ja z wielką przyjemnością polecam jeżeli komuś bardzo dobrze siadła gra trzeci, trzecia, trzeci Wiedźmin polecam czwarty komiks Córka pomieni. to jest bardzo growy komiks bardzo bliski tak wizualnie jak i scenariuszowo naprawdę świetna robota Polecam również tą równoległą serię opartą o opowiadania Sapkowskiego. Ona też już jest dostępna na rynku polskim. Jest to bardzo bliskie, jest to bardzo fajne. I te, też tam jest trochę inny Wiedźmin, dlatego że ten Wiedźmin wizualnie on jest taki bardzo bliski pisarstwu Sapkowskiego uh -huh. żeby tylko od, odwołać się do tej rzeczy która przed laty budziła największe kontrowersje w fandomie mianowicie jak Wiedźmin spina włosy, <grym> więc ci którzy czytali książki wiedzą jak Wiedźmin wią, wiąże włosy i e, zupełnie inaczej wiązał włosy u Polcha e, jak również zupełnie inaczej wiązał włosy w grach i też w komiksach I Żebrowski chyba też inaczej, inaczej wiązał. Żebrowski tutaj... <grymne> w, no I Opaska chyba. No to właśnie <grymne> to chodzi, że opaska, opaska była bardzo bliska temu, co, co Sapkowski kazał. Ja, ja myślę, że po latach, ja nie wiem, czy to jest trochę taka nostalgia za utraconą i bezpowrotnie młodością ale po latach ja coraz bardziej lubię tego Wiedźmina Żebrowskiego. Właśnie zupełnie o nim. <głos> Może nawet nie tyle ca sam cały film czy serial, e... bo to trudno rozdzielić, bo to była to, właściwie ta to, to sama produkcja. Ehm, ale to w jaki sposób ale on lepiej jego, jego zrobiono. Mhm. Tak, jak on został zagrany, jak, jak zrobili mu kostium, e... mhm. jak Żebrowski przyłożył się do odtworzenia postaci Geralta. Nie chcę powiedzieć, że Geralt Kawila jest złym Geraltem. To jest jakby zupełnie inna liga, natomiast sam serial Netflixowy to, to jest jakieś barbarzyństwo, tak? Za to, za to powinno się iść do więzienia, za zrobienie czegoś takiego. Natomiast sam Kawil, no, Kawil ma swoje grono fanów, nie tylko ludzi grających w Warhammera figurkowego, więc tutaj w ogóle nie będę się odnosił do tej, do tej rzeczy. Może... No, może miał za mało fanów, bo, go rzucił, bo odszedł z serialu może jednak jemu też ten hejt, który posypał się na serial, jednak przeszk przeszk przeszkodził na tyle, że postanowił odejść. No pewnie tego się nie dowiemy. Rozumiem, że nie możemy liczyć na, znaczy nie mogę liczyć na to, że będziemy omawiać tutaj serial Wiedźmin. Wszyscy już to zrobili w internecie i na pewno zrobili to lepiej od nas, w tym sensie, że zrobili to zazwyczaj na, na YouTubie mogąc podpierać się poszczególnymi segmentami z serialu, co znacznie ubarwia tą, tą opowieść. Jednak żeby mówić o serialu i nie móc dać najgłupszych, najbardziej po prostu skandalicznych fragmentów jako, jako pewnych ilustracji, to nie, podcast nie jest medium na to. Dokładnie. E, dobrze. Moi drodzy, jak słyszycie, dom ze szkła... A, przepraszam, Sylwestrze. Jeszcze jedna ciekawostka dla wszystkich nas słuchających. W 2014 roku powstało również słuchowisko Dom ze szkła i tu jest bardzo ciekawa rzecz, mianowicie głos Geraltowi podstawia Jacek Rozenek, czyli growy Geralt, który jest fenomenalnym Geraltem, wszystkim polecam. Dokładnie tak. My oczywiście polecamy również komiks Dom ze szkła, z czystym sumieniem. Jak nie znacie, to poznajcie oczywiście dajcie znać w komentarzach, czy tytuł spełnił Wasze oczekiwania. Tomek wspomniał, że jest to komiks dość stary, bo 2014 rok, natomiast naprawdę jeżeli ktoś nie czytał, a jest fanem Wiedźmina, to, to warto zacząć właśnie przygodę z komiksowym Wiedźminem właśnie od tego tytułu, bo jest naprawdę to świetny, świetny tytuł. Być może o komiksowym Wiedźminie jeszcze na kanale Konglomeratu usłyszycie. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale prędzej czy później mam nadzieję, że na pewno, więc wypatrujcie znaków. A Tobie, Tomaszu, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim słuchającym dziękuję za obecność i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Najlepszego. Cześć.